I, i tym podobne różne mroczne takie tajemnice, o których postaram się porozmawiać i trochę rozwiać. Tak, Tam... szczególnie zapewne jest złączenie Żydów z mrocznymi tajemnicami. <śmiech> Więc... No ale niestety tak to jest postrzegane, bo w naszym społeczeństwie i nie, nie tylko w naszym, bo ogólnie masą kojarzy się z, z kimś, kto potajemnie spiskuje. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że często też jest komunistą,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 czy też e, lóż e, wolnomularskich żadnymi nurtami e, ani religijnymi, e, ani politycznymi. Aczkolwiek pojawia się zasadnicze pytanie, czym jest wolnomularstwo, czym jest masoneria? Mhm. Ponieważ e, czy, sami masoni sobie doskonale z tym radzą. Potrafią odróżnić nazwę, co jest masonerią, a co nie jest masonerią, a co jest lożami, które udają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 wprowadzać jakieś tajemnicze rytuały, rządzić światem i pociągać ze wszystkie sznurki. No oczywiście e, geneza jest zupełnie inna. Mhm. Genezy są dwie. Pierwsza e, to jest ta taka bajkowa, o której e, sami Matsoni już mówią, e, iż... E, powinniśmy skończyć z legendami, znane stwierdzenie. Nie, nie warto rozmawiać o szaleństwach z Memphis, jak to powiedział Joseph de Maistre z 1784 roku, jest to jego twierdzenie. Przede wszystkim pierwsza taka legendarna geneza masonerii to jest taka, iż jest ona związana z budowniczym świątyni Salomona.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 Masonerii w Polsce, ponieważ, tak jak właśnie powiedziałem, wydając swoją gazetę, od mm czasu -hmm. do czasu występują także spotkania otwarte, których można dowiedzieć się sporo na temat masonerii. W Stanach Zjednoczonych są nawet takie, można by to nazwać, spoty reklamowe, zachęcające, tak. otwierające, prawda, cały przedział rekrutacyjny dla osób, które chcą wstąpić do, do masonerii.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 Zatem y, takie są mniej więcej wyznaczniki tej tradycji no dobrze, ale rozumiem z, z tym, że nadal nie powiedzieliśmy na czym. Rozumiem, że po, są pewne zasady, według których członkowie Loży postępują i jak rozumiem, postępują również znaczy po prostu na to nie również w swoim życiu zawodowym. Tak, no? tak Jakby tak. To jest, też ich zobowiązuje pewnej etyki postępowania, ale to też się wiąże właśnie z... No właśnie, z czym to się wiąże, bo czy na przykład e, już tutaj może trochę popłynę w stronę stereotypowego spojrzenia na, e, na działanie masoneli. Jak rozumiem, e, powiedzmy, w gronie loży, o czym się dyskutuje, nie wiem, czy się postanawia, podejmuje jakieś decyzje, tak? Czy, tak, nie? czy przede wszystkim... Jeżeli później, chodzi to, o... znaczy chodzi mi o to, przepraszam, że ci przerwę, że, że tak powiem, później to się przekłada na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 Braterstwa, mhm. jedności, bo to jest bardzo ważne. Natomiast te elementy, które dzielą, po na nich temat się nie rozmawiam. To jest taka dżentelmeńska umowa, można powiedzieć. Mhm. Natomiast chciałbym powiedzieć trochę o czymś, co o pewnych lożach, które są kontrowersyjne, a których na przykład, które są nieregularne. Ich z kolei wielka loża, loże narodowe, loże, loże regularne.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 Są to loże, które zerwały z stryt, ponieważ tu warto jeszcze też powiedzieć o tym, iż istnieje wiele tradycji masońskich, jest ryt francuski, jest wiele innych rytów, czyli rytów, czyli sposobów w jakie odbywają się rytuały, sposoby inicjacji, przyjęcia i tak dalej. Jest wiele lóż, które zerwały z pewnymi tradycjami, z tymi dwunastoma zasadami, z tymi Old Church, z tymi um,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 Znaczy, no, masz to eee... na myśli na przykład, nie wiem, klub Bilderberg, czy coś... Nie, nie, nie, nie. Grupa Bilderberga jest, nie ma nic wspólnego z lożami e, Ale właśnie nie, nie ani z tymi losu. regularnymi, ani z tymi nieregularnymi. To należałoby obalić. ogóle mm -hmm. sam fakt e, e, przypisywania grupie Bilderberga jakiegoś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 okultystycznych są masonami. Teraz w zależności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 tych różnych dziwnych teoriach, które ciągle tworzą się i krążą wokół. Zobaczymy. Także za parę minut wrócimy. Śmierć. Śmierć ma mm. takie mora.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 Ale nie tylko, wystarczy tutaj wspomnieć Stanisława Szczęsnego potockiego który był wielkim mistrzem, no jeden, tak. z, jeden z ostatnich królów Polski, Stanisław August Poniatowski. No bo jest prawie... cała, cała gama postaci, prawda, które... Tak, można by tutaj wymienić, to no, wymieniłem takie dwie najbardziej znane. Tu z... leżyło... tak, o... To tak powiedzieć o kardynałowie i biskupi.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 to faktycznie panowie, ponieważ wcześniej masoneria była organizacją tylko męską. Dzisiaj masoneria tradycyjna jest także organizacją tylko męską. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że istnieje oczywiście w Polsce np. loża Prometea, która zrzesza kobiety, ale nie jest to loża tradycyjna. Należy ona pod obediencję loży francuskiej. I wtedy, w tamtym okresie,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 Mm -hmm. no tak, ale to jednak mimo wszystko, znaczy po pierwsze nie ma co się dziwić temu, że cała, cały ten yy, ruch jakby obróz yy, takimi legendami i yy, właśnie wszelkimi stereotypami yy, też związanymi z teoriami spiskowymi ale z drugiej strony też to wygląda na taką trochę zabawę chłopców, którzy yy, właśnie się bawią w taką jakieś takie wyjątkowe, elitarne towarzystwo i no, załatwiają to jakieś takie zakulisowe sprawy mhm mm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 więc y, wydaje mi się to jakimś w miarę ciekawym sposobem na życie, jeżeli kogoś to oczywiście interesuje. No tak, no, ale ja tu no miałem to... bardziej na musi tą otoczkę całą, znaczy tej tej... Aha, właśnie. tak, no otoczka w, faktycznie, tak może, tak może, taka może być, ale ona wynikała właśnie z niewiedzy. Ja przychodząc właśnie do tej niewiedzy, Zaskakujące jest właśnie y, cała ta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 wyznawać na i wyznawać inne loże. Mm -hmm. Następnie później następuje <śmiech> zamknięcie pracy loży i właśnie Agapa, o której wspomniałem, czyli takie jak gdyby no, uczta swojego rodzaju po zamknięciu pracy. Ale te, te wszystkie m, tajemne rytuały też się przyczyniły do tego, że o masonach zaczęło się mówić właśnie jak, jako takich e, swego rodzaju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 No, motorycznie. Eee, tak, w czasie, gdy degują oni y, y, postawę, no, co tu dużo mówić, patriotyczną, y, propaństwową y, szacunek dla prawa i taką też kultywują. Mimo mm. o masonerii regularnej, więc y, tak? po prostu jest to wysoce niezrozumiałe i następuje pewnie synkretyzm, tak? To, co powiedziałeś, urasta czasem też do rangi absurdu, bo nagle no, przedstawiciele prawda, i ktoś czasem mówi kościoła katolicko-toruńskiego <laughs> przedstawiają wszystko do jednego worka i na zasadzie skojarzeń mamy tych prawda, złych masonów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 Sei semplicemente non sarò tua complice né quel soprammobile che sposti come vuoi mikrofon.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 Mm -hmm. a także kilka innych, które można by po prostu także zaliczyć do, do, do tego nurtu wolnomularskiego. Natomiast pytałeś się tutaj o osoby, które należą do lóż w Polsce. Na pewno no, tak jak wcześniej powiedziałem są to takie osoby jak pan Bronisław Wilsztajn. No tak. To tak. Po 1989 roku pan Jan Olszewski, który się odciął od tych kontaktów. Mamy w końcu panią Marię Szyszchowską. To jest pani, która właśnie należy do tej organizacji, tej loży nieregularnej, tak, jest z duszy liberalnych, przy czym liberalizm w rozumieniu masańskim bardziej stół jest gdzieś tak na lewicę. W centrum. Mhm. Ta pani właśnie y, jest redaktorką czasopisma Wolnomura Rzecz Polski, y, który jest powszechnie dostępny, tak? Nie jest jakimś czasopismem podziemnym. Można go pewnie mhm. zakupić. Także jest to też właśnie w pewien sposób zastanawiające, czemu ludzie po prostu chociażby z tego czasu pisma nie czerpią wiedzy, albo z informacji zamieszczonych na stronie, czy z spotkań, które są czasem organizowane, albo od osób, które po prostu deklarują się tymi członkami. Mm -hmm. e, no to... Między innymi, no więc to są takie dosyć znane osoby, które, które należały właśnie do Mhm.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 Ponieważ y, wolnomularstwo y, amerykańskie jest osobnym tematem wolnomularstwa, mm -hmm. wolnomularstwo polskie osobnym, ryt francuski osobnym, tak y, loże, które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 Mm -hmm, oczywiście. Eee, Także więc, to nie... Jest to całkiem racjonalne i normalne. Eee, natomiast eee, jeżeli ktoś, kto szuka ten, znajdzie. No właśnie, dokładnie tak chciałem to podsumować. Eee, tutaj, żeśmy oczywiście nie poruszyli tych wszystkich kwestii, czy znaczy tylko e, w minimalnym stopniu e, tych wszelkich pseudo, że tak powiem, masońskich, luszczy organizacji, które mają się za masońskie, a które